Wita się z Wami Jacek. Tak, cześć, witam serdecznie. I Paweł Prokopowicz z Rzeszowa. Podcast, jak wiecie, międzynarodowy. Dużo gości: Jacek z Anglii, ja z Polski i rozmawiamy o jedzeniu. Tak, słuchajcie, gdzie, nas, gdzie można nas znaleźć? Przypomnę. Można nas znaleźć na retroracketnetwork.pl. To jest portal, który zrzesza kilka fajnych podcastów. Można nas znaleźć na Google, wpisując Anusz Widelec. Tam mamy swoją stronę, na której pojawiają się niektóre informacje. Można nas obserwować, do czego zapraszamy. I w katalogach podcastów również można znaleźć i można nas znaleźć w iTunes. Praktycznie wszędzie w internecie, jeżeli wpiszecie Anur Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci, to tam nas powinniście znaleźć. Tak, o nas jeszcze możecie usłyszeć, w, tak jak Paweł powiedział w katalogu, czyli w takim... Jest organizowany taki podcast o podcastach, czyli podcastofon i jest jeszcze jeden taki przegląd polskich podcastów, zdaje się, megafon, tak się nie mylę. Mhm. I, I co bym chciał powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że oprócz naszego podcastu na, tym, na, tym, na tej platformie są również podcasty o e, komputerach e, i czasami o samochodach lub aparatach fotograficznych e, nadgryzieni. Jest podcast o grach, ale to ze wstydem się przyznam, że jeszcze nie słuchałem najnowszego odcinka, bo za bardzo gry mnie nie interesują, ale chętnie wysłucham jeszcze raz tego odcinka, który polecałeś, czyli o grach, ale i o grillu, czyli panowie również jakby wchodzą na nasze podwórko, z czego się cieszymy opowiadają o jedzeniu, tam też możecie posłuchać sobie. I jeszcze jest jakiś jeszcze tam podcast? Jest, oczywiście jest podcast o Androidzie, jest podcast o filmach bardzo o. fajny, prowadzony o, przez właśnie. Jaśka, przez Przemka tak, tak, i tak. okazjonalnie tak, tak, tak, z Doskoku, o. chociaż teraz coraz częściej wpada tam z Hołdys. Także słuchajcie, do wyboru, do koloru, to o tym już wspominaliśmy wiele razy, a tymczasem przechodzimy do naszych tematów, naszych tematów kulinarnych. Pod jednym z odcinków, które już dawno się temu ukazały, dostaliśmy wiadomość od naszego słuchacza, i dostaliśmy od niego co Paweł? A, dostaliśmy od niego bardzo fajne nagranie, jak w jaki sposób on robi fasolkę po bretońsku. Fasolka po bretońsku, no danie znane i lubiane, niektórzy nie lubią, niektórzy lubią, ale teraz pytanie jest krótkie: czy potraficie zrobić taką fasolkę? Tutaj Skóra, bo oni będzie mowa i on za chwileczkę nam ten przepis przedstawi. Właśnie podaje krok po kroku dokładnie jak zrobić taką domową, taką jak mama uczyła fasolkę po brytońsku i zobaczycie jak to się wszystko ma do tych przepisów, które są w internecie. Prawda Jasku? Tak, niekoniecznie momentami zdrową, bo sam o tym mówi. I teraz właśnie jest taka okazja, żebyście sobie mogli porównać i nas to generalnie utwierdza w tym, co robimy dla Was że to jest podcast moim zdaniem potrzebny, ponieważ to, co znajdziecie w internecie, nie zawsze będzie dla Was pomocne i nie zawsze osiągniecie sukces, moim zdaniem. A Anusz Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. I Dzisiaj właśnie dla przykładu przedstawię pierwszy z brzegu znaleziony w internecie przepis na fasolkę po bretońsku, czyli fasolkę z Bretanii, gdzieś tutaj z rejonów nocnych Francji. Pamiętajcie o tym, że kiedyś granice, granice Europy były troszeczkę inne, więc tak to, tak to wygląda. I teraz tak, słuchajcie, to jest fasolka po brytońsku, przygotowanie to jest um, czas przygotowania około godziny, czas gotowania godzina, porcja około 4 osoby. Biała fasola, którą namaczamy w wodzie kilka godzin wcześniej. Kiełbasa, boczek wędzony, cebula, przecier pomidorowy, sól i pieprz, odrobina tłuszczu. Przepis na fasolkę po bretońsku. Uśmieszek zawsze się udaje. Etapy przygotowania. Pyszna fasolka po bretońsku, przepis na fasolkę namoczoną fasolę odsączamy i gotujemy w świeżej wodzie 50 minut, ale solimy ją dopiero pod koniec gotowania, a nie na początku. Inaczej zostanie twarda. W tym czasie smażymy kiełbasę z boczkiem na rozgrzanym tłuszczu. Gdy się zarumienią, dodajemy cebulę pokrojoną w piórka. Razem dusimy, aż cebula będzie miękka. Po 50 minutach gotowanie odsączamy fasolę i dodajemy do niej kiełbasę z boczkiem i cebulą. Na koniec dodajemy pomidorowy. Mieszamy, lekko podlewamy wodą i dusimy. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Fasolka po brytońsku, przygotowana według tego przepisu, zawsze wychodzi smacznego. Dziękuję bardzo. A. ja nie będę tego komentował jest to, na pewno nie jest to przepis dla amatora, albo dla kogoś kto pierwszy raz będzie chciał zrobić fasolkę więc mm -hmm. ja osobiście tego przepisu nie polecam teraz sobie wysłuchacie tego co proponuje pan, nasz słuchacz pan Skóra, nie pamiętam jak on ma na imię, albo w ogóle nie wiem czy jak, czy Łukasz, Łukasz pan Łukasz. O, mm -hmm. Łukasz Łukasz przygotował fasolkę i ja bym w podobny sposób to opowiadał. Zresztą my chyba, nie pamiętam Paweł, czy myśmy już opowiadali o fasolce po brytońsku? Właśnie nie pamiętam, będę musiał zerknąć na stronę, której nie mam w tej chwili pod ręką, no ale mhm. tutaj mniejsza o to, zobaczymy jak. Jakby coś, tak, tak, tak, jakby coś, to, to, to, wrócimy, to, to wrócimy do tematu i opowiemy Wam, jak my robimy fasolkę po brytońsku. Wydaje mi się, że Ty mówiłeś kiedyś, ale no, nie jestem pewien, to to zostawmy. Dobrze, no to teraz, mm -hmm. to teraz słuchajcie, zapraszamy na to, co nagrał dla nas skóra, posłuchajcie jak on robi tą pyszną fasolkę, ja słuchając tego nagrania już no, miałem ochotę iść po talerz po jakiejś sztuce i faktycznie zjeść takiej pysznej fasolki, także zapraszamy. To Łukasz słuchanie. jest takim showmanem troszeczkę, ja bym powiedział, wiesz. Łukasza znamy <śmiech> oczywiście z podcastu chociażby Radio SK, Radio Stephen King i ma też audycję z kury w radiu. A, i jeszcze też możecie go usłyszeć czasami w takim rybnym podcaście. Mhm, karpiowy. Karpiowym. Dobrze, do kuchni skóry zapraszamy teraz.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 Fasolka po brytońsku to nie jest delikatna zupa, krem z pomidorów, a toporne danie dla prawdziwych przeżuwaczy, dla mocnych twardzieli. No właśnie, no i teraz słuchajcie, no i teraz sobie możecie porównać na samym początku to, co ja przeczytałem z internetu, i to, co opowiedziałby Pan Skóra, ważne są, mnie utkwiły w głowie, wiecie, te szczegóły takie, żeby w tej samej używać tej samej wody, w której była moczona. A ta fasola, bo te składniki smakowe, czy jakieś tam te olejki eretyczne... Eteryczne? Eretyczne, mm -hmm. Eteryczne, przepraszam. Zostaną, przenikną do tej wody i my możemy to wykorzystać. Ta woda jest cenna. Natomiast tu w tym przepisie internetowym na ten temat nie było mowy. Jak również pewnego rodzaju modyfikacje, czy dodatki, on tam opowiadał właśnie o dodawaniu mąki, żeby to zagęścić. My raczej odchodzimy od tego, ale... Hmm, ale od czasu do czasu można. No przypadek, przypadku ja bym to można, tak. Tak, ja bym to zagęszczał, powiedzmy, jogurtem, albo po prostu, wiesz co, robimy tak jak zupę, czyli powiedzmy biorę dwie łyżki e, mikserem, czy tym blenderem, mm, mm, no, blenderem powiedzmy, to rozdrabniam, robi się mi taka masa, taki sos gęsty i to wtedy z powrotem dodaję do zupy i ona mi wtedy to tak mm, wirtualnie, czy smakowo, wirtualnie, może tak optycznie mi to tak zagęszcza i wtedy się je smaczniej, a jednocześnie unikamy dodawania niepotrzebnie mąki, która tam nie za bardzo służy naszemu zdrowiu. Prawda? Tak, o tym już mówiłeś, to jest fajna sztuczka i warto ją stosować. A propos mąki i, mm, no i takich różnych rzeczy, to jak wiesz, ja byłem ostatnio na króciutkich wakacjach w Szwecji i... No właśnie, co tam u Ciebie słychać? No tak jak mówiłeś przed nagraniem, że jeszcze tylko zarobisz chleb i właśnie u Ciebie rośnie, to ja... Mm, mhm. No, zachwyciłem się już po raz drugi, bo wcześniej też pierwszy raz, jak byłem w Szwecji, jedliśmy ten taki chleb polarny. Nazywa się to polar brod i to jest coś takiego jak nasze, nie wiem, podpłomyjki mniej więcej, tylko to jest takie odrobinę na drożdżach, odrobinę na jakimś tam proszku do pieczenia. Płaskie chlebki okrągłe, takie z dziurkami poprzekuwane na wylot taką, takim patyczkiem do takim jak się sprawdza u nas powiedzmy, czy już potrawa jest gotowa i to jest jakiś taki lapoński chlebek bardzo, bardzo fajny, lekko słodkawy ale przypadł mi do gustu i postaram się jeżeli mi się uda znaleźć jakiś fajny przepis odtworzyć to u nas chociaż nie jestem pewien czy wszystkie składniki będą dostępne bo tam jest jakiś syrop chlebowy jakiś taki Cukrowy, nie wiem, coś jak melasa, coś jak, jak coś takiego. No ale fajna rzecz, u, nie, u nas zupełnie nieznana taki chlebek, no coś jak pita może, ale to nie jest dok dokładnie to. Jeżeli mi się uda mój eksperyment, to oczywiście się pochwalę i zaprezentuję właśnie przepis na coś takiego. A nuż Widelec najsmaczniejszy podcast w sieci. No, ja bardzo się cieszę. Jesteśmy otwarci na nowości, ja cały czas czekam. Wiesz, ja cały czas czekam, Paweł. Jeszcze chciałbym, bo jeszcze tego nie robiłem, robić tak zwane te podpłomyki, wiesz, taki ten chleb taki czy żydowski podobno, maca czy coś tam. Maca, z tego, maca, no. no tak, tak, tak. Podpłomyki czy proziaki, no to mogę Ci podać jakiś taki przepis. Jedźmy um, to kiedyś. No, dobrze, ale. No, ale to i jak, jak, jak, jak tym z chlebem? Jak z tym chlebem? Miesz, go robił, czy go robisz teraz? Nie, On nie, Czy tak smakował ci, czy nie? Bardzo mi smakował, bardzo mi smakował. Jak ktoś będzie zainteresowany, to tam na właśnie naszym profilu na Google Plus można będzie zobaczyć zdjęcia, jak ten chlebek wygląda. Ja dzisiaj wrzucę i będę go robił, tylko w tej chwili jeszcze nie ma wszystkich składników, tak jak ci mówię, bo tam jest ten syrop, taki cukrowy, potrzebny. W Szwecji jest go cztery rodzaje, z tego co wiem. A postaram się go zastąpić ja wiem, albo ja... melasą. Mhm. No, no właśnie. Albo syropem Czułem. klonowym, tak jak Ty podpowiadałeś. No zobaczymy. Mhm. Okej, okay, dobra. Czyli to będzie to w zapowiedziach. Będziecie się o tym mogli dowiedzieć. No wiecie, że kuchnia no to jest cóż? ciągłe eksperymentowanie. i Ja lubię takie wyzwania i postaram się właśnie coś w tym kierunku zrobić, żeby ten chlebek odtworzyć. Mhm. Mhm. No to fajnie, no to w tam ze Szwecji chlebek, a generalnie jeszcze coś z mięs, żeś tam jad, ryby, może tak Szwedzi słyną, z czego generalnie, powiedz, jakbyś tak powiedział, twoim zdaniem, z czego słynna jest kuchnia szwedzka, tak powiedzmy, że się tak naprowadzę na no, polska kuchnia, to jakiś tam schabowy kapuśniak, bigos, pierogi mhm. z Rusi i co jeszcze no Szwedzi Mielony, o. i mielone na przykład tak, Szwedzi jedzą bardzo dużo ryb, czyli łosoś śledzie na różne, różniaste sposoby, jedzą również sporo mięsa, jedzą bardzo dużo moim zdaniem parówek mają doskonałe sery żółte, tych serów jakbyśmy w takim dużym sklepie, to szafa z serami, taka loduwa to miałem chyba z 15 metrów długości Mm, bardzo dużo jedzą warzyw, owoców yy, uwielbiają koperek, który praktycznie można wszędzie znaleźć yy, mięso mielone, takie kuleczki w sosie albo kuleczki takie odsmażane na patelni yy, ale głównie te kuleczki, to... które IKEA można było kupić takie z dodatkiem koniny <laughs> tak, to jest no, może nie z dodatkiem koniny, ale właśnie takie kuleczki to jest yy, no ich taka standardowa potrawa Jedzą makarony, praktycznie dużo rzeczy jedzą. Najbardziej to ryby, powiedzmy i no i mięso, no i mięso. Sałatkę ziemniaczaną jedzą no, też bardzo do, fajną. Powiedz mi taką rzecz, czy ty jadłeś może, bo ja ci powiem tak, bo ja nie wiem większość ludzi, e, czy ty jadłeś świeżego śledzia, bo my generalnie śledzie e, nam się, czy mi, mi się kojarzą śledzie, wiesz, e, z rollmopsem, z jakimiś takimi śledziami płatowe, płatach, płaty śledziowe w sosie pomidorowym, czy mhm. e, w własnym, czy jakimś tam wodzie z solą, a czy takiego świeżego śledzia, czy Ty jadłeś może smażonego, czy ja nie wiem, czy coś takiego? Nie, nie jadłem świeżego śledzia, natomiast jadłem śledzie właśnie w różny sposób przyprawione. No w Szwecji, jak jesteśmy, to możemy tego śledzia kupić, ja wiem, z 60 smaków w słoikach, naprawdę nie przesadzam jadłem śledzia z borówkami. Był fantastyczny. Musicie wiedzieć, że praktycznie wszystko jest słodkawe w Szwecji. Mięsa yy, może mniej, ale śledzie na pewno będą słodkie. Zresztą mięsa też są podawane z linkę czyli na przykład z takim, z takim powidłem borówkowym, czymś takim właśnie. Także też mięso jest w towarzystwie słodkim podawane. Natomiast te śledzie w sosie musztardowym, na przykład w sosie takim śmietanowo-kawiorowym też można zjeść bardzo smaczne no różne, przeróżniaste rzeczy wiesz, śledzi mm -hmm. pod dostatkiem, jest taka potrawa też ze śledzi, tradycyjna szwedzka, surstroming się nazywa, to jest kiszony śledź możecie sobie znaleźć na przykład na YouTube filmik kiszony śledź albo Surstroming właśnie wpisując Mhm. no Jest odrażająco, śmierdząca, jak się otwiera puszkę i podobno nie do zjedzenia dla nikogo, oprócz Szwedów. Otwierają to na, pod wodą albo na świeżym powietrzu, bo no, smród jest jak z kanału generalnie. No oni to jedzą. No, mnie zainteresowało to, co mówiłeś, na słodko ten śledź z borówkami, wiesz co, to mhm. ja bym... Y ja bym był zainteresowany chętnie, sobie takie coś. To było, to było, no nie wiem jak to było do, dokładnie zrobione, ale śledź był bardzo dobrej jakości. No, u nas ciężko kupić takiego śledzia. W malutkich 2-3 cm takich kawałeczkach. Wyfiletowany hmm. bez skóry. Naprawdę, wiesz, mięso pierwszej jakości w słoiczku i tam była zalewa octowa na pewno z przyprawami z odrobiną cebulki pokrojonej bardzo drobne w drobną taką kosteczkę i ta zalewa była taka octowa, troszeczkę korzenna e, pikantna odrobinę, czyli tam było ziele angielskie na pewno, odrobina cukru um, i były właśnie wrzucone tam borówki Powiem Ci, że takie no to... różowawe to mięsko się zrobiło. Może tych burówek nie było dużo dosłownie, było ich kilka w słoiczku, ale były wyczuwalne wyraźnie w smaku i mm, moim zdaniem to były jedne z lepszych śledzi, jakie dotychczas jadłem. No, to super. U nas na pewno nie do dostania. No, a powiedz mi e, z tym... E, e... Jak, jak Ty oceniasz? Czy oni tak jest ta ich kuchnia jest taka zróżnicowana, czy jest jakaś przewaga? Powiedzmy, więcej jedzą mięsa wołowego, czy więcej jedzą mięsa wieprzowego, czy białego typu jakiejś kury, czy więcej tych ryb? Jak Ty to myślisz? Jak Ty to oceniasz? Wiesz co, trudno mi się odnieść do tego, bo my też jedliśmy, byliśmy z dziećmi i tak bardziej stosowaliśmy taką dietę, którą zjedzą wszyscy i też troszeczkę staraliśmy się zjeść, no tak po polsku bo się spotkaliśmy akurat w rodzinie. Natomiast wiem, ale... że jedzą na pewno sporo tych parówek, sporo kiełbasek różnego rodzaju. A, jed... A dobrze, Paweł, Paweł no... Poczekaj, ale te parówki, to co są jakieś takie jak frankfurterki, czy co to jest? Z Czego ta parówka jest robiona? Bo że w Polsce robią z ziemniaków i wypełniacze, to wiem, bo tam jest tylko 30% mięsa. Mhm a szczególnie te parówki nie wiesz. Wiesz co, trudno mi jest powiedzieć do końca, bo ja tak, jak, nie wiem, jak już mówiłem, czy może nie, za parówkami nie przepadam, natomiast są parówki różne, w bardzo różnych cenach i są również jakieś tam, wiesz, tam jest dużo mniejszości i są na przykład możesz kupić Krakow Korf, czyli kiłasę krakowską, możesz kupić jakieś tam Frankfurterki, Hmm, czyli kiełbaski takie powiedzmy na modłę niemiecką możesz kupić jakieś takie parówki do hot dogów takie długie, cieniutkie hmm, no bardzo, bardzo różne, wiesz, można kupić z różnych mięs też te, te kiełbaski natomiast mm -hmm. w, widziałem, że jedzą steki, jedzą hmm, wołowinę y, jedzą wieprzowinę, jedzą również drób, także wszystko generalnie wiesz mm -hmm. Może tutaj okay. nie okay. będę więcej zdradzał, bo mam dosyć fajne nagranie, które mam nadzieję, że już w przyszłym odcinku za dwa tygodnie będzie do usłyszenia w naszym podcaście, gdzie, tak? gdzie a, właśnie a, rozmawiam no to, to... na temat tych wszystkich meandrów kulinarnych szwedzkich i o rybach i o mięsie i o grillu troszeczkę, także no tutaj zostawmy to na następny odcinek na który Aha, serdecznie no super, już dzisiaj zapraszam. I tam będzie okay, czyli... m, kilka słów więcej na temat właśnie tej y, kuchni okay. szwedzkiej. Czyli kończymy, tak? No to bo im szybciej skończymy, tym szybciej e, słuchacze wysłuchają tego podcastu. Mhm. I gorąco zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Anusz Widel, z najsmaczniejszego podcastu w naszej sieci. Zgadza się, tak jak mówiłaś. zapraszamy i do usłyszenia wkrótce. No, trzymajcie się, smacznego. Cześć.